Opony na chłodne dni, jak każdy użytkownik skuterów wie tego typu jednoślady dzięki doskonałej ochronie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, można praktycznie używać przez cały rok, nawet w naszej strefie klimatycznej. Na rynku istnieje tylko kilka modeli opon, których konstrukcja jest specjalnie zaprojektowana, by zapewnić bezpieczeństwo jazdy nawet w te chłodniejsze dni roku. Przykładem może być opona Conti Navigator oznaczona symbolem M plus S czyli informującym nabywcę o możliwość używania tej opony w chłodniejsze miesiące roku. Opona Coonti Navigator Dzięki swej konstrukcji jest w stanie zapewnić doskonały kontakt z powierzchnią drogi nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych. Opracowana przez firmę Continental mieszanka gum zastosowana przy produkcji conti navigatorów zapewnia miękkość opony w niskich temperaturach, wtedy gdy inne opony, typowo letnie, stają się twarde jak skała, a przez to bardzo słabo przyczepne do nawierzchni. conti navigator posiada układ bieżnika tak zaprojektowany, iż pozwala on na bardzo skuteczne usuwanie nadmiaru wody spot opony. Pozostawiając miejsce kontaktu opony z asfaltem niemal idealnie suche. Uwaga! Hardkorowcy mogą wyposażyć swoje Conti Navigatory w kolce do jazdy na lodzie. Jak wynika z analizy tabeli rozmiarów dostępnych handlowo opon Conti Navigator, jedynie majesty 250 można wyposażyć w zimowe opony firmy Continental. Szkoda!